Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i zapraszam Was na kolejny odcinek Konglomeratu Podcastowego odcinek trochę niestandardowy dlatego, że opowiem Wam pokrótce o zakończonej tyle co stacjonarnej edycji festiwalu Animator w którym to w tym roku brałem udział w nieco pełniejszym wymiarze niż to było w latach ubiegłych a to wszystko w związku z tym że udało nam się uzyskać akredytację prasową na to wydarzenie. No i w dniach od 21 do 25 czerwca, czyli tak jak festiwal się odbywał, no brałem udział w kilkunastu pokazach, wydarzeniach specjalnych, które przy okazji tego festiwalu miały miejsce. Jeżeli czytaliście czy to mojego Twittera, czy czytaliście fanpage konglomeratu, to starałem się tam na bieżąco wszystkie swoje refleksje zawierać, wrzucałem także zdjęcia na Insta, ale uznałem, że przydałoby się trochę też to wszystko usystematyzować, opowiedzieć jak ten festiwal wyglądał. Z mojej perspektywy, i to jest też ważne, że z mojej perspektywy, dlatego że animator to jest impreza o dosyć dużej skali i cykli programowych, konkursów, wydarzeń towarzyszących, spotkań, warsztatów itd. itd. jest na tyle dużo że nie sposób jest wziąć udziału we wszystkich z nich. No i trzeba wybierać, na co się zdecydować, co człowieka interesuje. No i ja opowiem trochę o tym, jak ta moja wersja animatora wyglądała. No ale zacznę od kilku słów wstępu. Animator tegoroczny to jest edycja numer 16 tegoż festiwalu i w tym roku po raz pierwszy dyrektorką artystyczną została Adriana Prodeus, która odpowiadała za no, tegoroczny program całego festiwalu. Adriana Prodeus jako dyrektorka zdecydowała się aby po pierwsze zaprezentować nam retrospektywę Marcina Giżyckiego, czyli jednego z twórców animatora, a także postawić na animę. I tym sposobem dostaliśmy co najmniej dwa punkty programu, dwa cykle kręcące się w oku właśnie japońskiej animacji, a także jednym z głównych gości, także jurorów części konkursowej festiwalu Animator został pan Keiichi Hara. O tych sekcjach japońskich opowiem też co nieco za chwilę. No i tak jak wspomniałem, edycja stacjonarna trwała od 21 do 25. Główną bazą Taką festiwalową było Kino Muza, gdzie odbywała się większość pokazów, ale wydarzenia towarzyszące miały miejsce także w Multikinie w Starym Browarze, w Pawilonie, który był klubem festiwalowym i gdzie mieliśmy okazję wziąć udział w różnego rodzaju wydarzeniach towarzyszących, w tym całym, całej sekcji poświęconej grom wideo i animacji, o której też co nieco pozwolę Wam sobie opowiedzieć. No a także mieliśmy inne wydarzenia dodatkowe, chociażby tak zwany Animator Pro, czy mieliśmy Secret Screening z, w ramach Kuchni Animatora, który odbywał się na stadionie w showroomie Amiki. I tak dalej, tak dalej. No tych miejsc festiwalowych było sporo. Ja tak naprawdę skupiłem się na takim, no jak mi się wydaje, meritum całego festiwalu, czyli na animacjach, stąd poruszałem się głównie po salach kinowych No i postaram się powiedzieć o tym, co widziałem w taki bardziej usystematyzowany sposób, a nie tak, jak to wrzucałem dzień po dniu, czyli przejdę sobie przez poszczególne sekcje i to, co udało mi się w ramach tychże sekcji zobaczyć. Na pierwszy rzut pójdą dwie sekcje japońskie, na które, szczerze mówiąc, ostrzyłem sobie zęby. Pierwsza z tych sekcji zatytułowana była Kryształy anime. W ramach tego tutaj segmentu można było zobaczyć cztery filmy i były to następujące dzieła. Absolutny klasyk i ikona anime, czyli Ghost in the Shell. Dokument o Satoshi Konie zatytułowany Iluzjonista, dość świeża produkcja z 2021 roku. Memories, za który odpowiada w dużej mierze Katsuhiro Otomo, czyli twórca chociażby znany z Akiry, oraz Ongaku Our Sound, czyli no, ostatni z tej czwórki w ramach tej sekcji. Mi udało się trafić i obejrzeć dwa filmy z kryształów anime. Jako pierwszy wybrałem dokument poświęcony Satoshiemu Konowi. I ja szczerze mówiąc nie wiedziałem do końca czego się spodziewać się po tym filmie, no bo filmy dokumentalne o twórcach to często są po prostu gadające głowy, które prawią komunały, banały i uprawiają hagiografię, Artysty. I tak naprawdę to nie jest coś specjalnie interesującego dla osób takich, które no nie są jakimiś ultrasami danego twórcy, ale bardzo szybko okazało się, że ten francuski dokument to jest rzecz bardzo ciekawa, dlatego że twórcy zdecydowali się podejść do twórczości Kona w specyficzny sposób i tak naprawdę nie skupiali się na postaci samego twórcy, chociaż jego obraz oczywiście z rozmów z różnymi osobami, jego współpracownikami, współpracowniczkami, twórcami, których inspirował, z tego filmu też się wyłania, ale tak naprawdę przeszli przez jego dosyć krótką, ale bardzo wpływową filmografię, aby pokazać tematy, które go interesowały, jak się kształtowała jego animacja, jego podejście do animacji i w końcu, jaki wpływ miał on i jego współpracownicy tak naprawdę na całą branżę anime, a szerzej mówiąc na całą bramżę filmu animowanego. No i tym samym mieliśmy okazję przejść drogę od jego debiutanckiego dzieła, czyli Perfect Blue aż do nieukończonego przepraszam, filmu zatytułowanego Dreaming Machine. No i tak jak mówię, okazało się, że jest to produkcja bardzo interesująca. Także ze względu na to, że przez takie, a nie inne podejście do twórczości Satoshi Kona, to jest film, który może być interesujący zarówno dla fanów, którzy widzieli filmy tego reżysera, jak i dla ludzi, którzy chcieliby albo się o nim po prostu dowiedzieć, albo wręcz jako taki punkt wejścia do właśnie jego twórczości, no bo oczywiście z jednej strony mamy tutaj troszeczkę spoilerów do różnego rodzaju jego filmów, ale tak naprawdę na pewno nie popsuje to nikomu zabawy, a daje nam właśnie historię takiej drogi twórczej i, i tego, jak tego te zainteresowania się kształtowały, jak on podchodził do tych tematów, które go napędzały. Bardzo dobry dokument i no, dobre otwarcie tej sekcji. Drugi z tytułów, na który się wybrałem w ramach kryształów anime, to był film Memories. Jest to dzieło z 1995 roku. Tak jak wspomniałem, jego główny twórca to Katsuhiro Otomo, czyli nazwisko pośród fanów anime bardzo dobrze znane. I to jest antologia złożona z trzech tytułów, z trzech różnych historii. I ja znów z bardzo otwartą głową, z bardzo otwartym umysłem podchodziłem do tego filmu bo tak naprawdę nie wiedziałem na jego temat nic i okazało się, że to jest absolutnie fantastyczne anime, absolutnie fantastyczny film, który pomimo tych już prawie 30 lat na karku nadal jest rzeczą świeżą zarówno w warstwie fabularnej, jak i w warstwie wizualnej, która się nie starzeje. Dostaliśmy w ramach tego filmu, tak jak wspomniałem, trzy segmenty. Pierwszy z nich nosił tytuł Magnetyczna Róża i to jest Horror Science Fiction. Ten segment zaczyna się trochę niczym z jakiegoś obcego Dead Space albo innego rodzaju horrorów science fiction w których załoga dostaje tajemniczy sygnał SOS decyduje ruszyć się na pomoc i oczywiście wpada w kłopoty. Natomiast mam wrażenie, że tutaj twórców bardziej interesowały wątki science fiction, a wręcz powiedziałbym rozważania trochę natury niemalże filozoficznej dotyczące wspomnień, ulotności wspomnień, zapisów wspomnień itd., itd., Dlatego, że ten wątek horrorowy jakkolwiek jest tutaj istotny, on schodzi stopniowo na dalszy plan, ale y, jako fan horroru absolutnie nie uważam, że to coś złego, bo to jest naprawdę fantastyczny segment, który robi świetną robotę od strony stricte wizualnej, ale sprawdza się właśnie także na poziomie... Historii, która jest dobrze rozpisana, ciekawie poprowadzona i zostawia nas w interesującym punkcie, który może stanowić przedmiot dyskusji po seansie. No, bardzo dobre otwarcie antologii. I później przechodzimy do segmentu drugiego zatytułowanego Śmierdząca Bomba, który jest segmentem dużo bardziej komediowym, chociaż jest to czarna komedia, czy, czy wręcz momentami taka powiedziałbym, nie wiem, groteska może. No, jest to rzecz specyficzna i widzimy tutaj historię, która się kręci wokół pewnego nieudanego eksperymentu z lekami, który jeżeli nie zostanie zatrzymany, czy konsekwencje tego eksperymentu wyrwą się na światło dzienne, może zakończyć się to katastrofą na skalę niemalże globalną. I pomimo tego, że jest to segment dosyć mocno humorystyczny, ja przyznam się otwarcie, że miałem przez bardzo długie fragmenty tego odcinka, tego segmentu o tej antologii skojarzenia z tym, co serwuje nam i to może ze względu właśnie na ten wątek apokaliptyczny, który często... W mangach tego twórcy się przewija i pomimo tego, że właśnie no, to jest dosyć dowcipna rzecz i naprawdę cała sala momentami zanosiła się śmiechem, to widać w wielu momentach jak chociażby na styku wojskowych, japońskich i amerykańskich i tego, i jak są portretowani, jak cały ten wątek jest poprowadzony że także w tym e, bloku twórcy mieli coś więcej do powiedzenia, a przez to, że całość kończy się w no, dosyć specyficzny sposób, e, myślę, że ten, e, ta, ta fabuła także zostanie z Wami na dłużej. E, natomiast segmentem, który domyka całą antologię jest Canon Fodder, mięso armatnie za które odpowiada bezpośrednio o tomo i on wyróżnia się najbardziej kreską, ta kreska jest nieco inna niż w tych wcześniejszych segmentach, bardziej brudna taka chropowata i cały segment jest taką powiedziałbym bardzo zjadliwą satyrą antywojenną no i wręcz bolesne jest to jak pomimo tak jak mówię 30 lat na karku całość jest aktualna No, był to bardzo dobry film i uważam że umieszczenie tego rodzaju antologii w ramach tej sekcji to był naprawdę strzał w dziesiątkę no i widzicie no, o Ghost in the Shell to nawet nie muszę was przekonywać, że to ikona jeżeli chodzi o japońską animację a dotarły do mnie też pozytywne głosy o ostatnim z czterech filmów czyli On Our Sound także wydaje mi się, że cała ta sekcja trzymała wysoki poziom Drugi blok, o którym chciałem Wam co nieco opowiedzieć i który udało mi się obejrzeć w całości, to krótka, bo złożona z dwóch filmów, retrospektywę Kejczego Hary, czyli uznanego twórca anime, którego można było spotkać na animatorze, i który prezentował tutaj w ramach retrospektywy swoje dwa filmy Miss Hokusai z 2015 roku oraz Lonely Castle in the Mirror, czyli film jego najnowszy z 2022 roku no i tutaj miałem od razu zaskoczenie w ramach pierwszego seansu, Pokazało się, że o czym nie wiedziałem, przyznam się, przed seansem, że Kei Chihara jest obecny w Poznaniu. No i mieliśmy okazję go spotkać. Wprowadził nas do obu swoich seansów, a także można było wziąć udział w ramach sesji Q&A z reżyserem po pokazach jego filmów. I to jest bardzo Duży plus tych seansów, tym bardziej, że obydwa filmy były bardzo ciekawe, a wprowadzenie ze strony twórców bardzo przydatne. Pierwszy tytuł, który obejrzałem to jest ta nowsza produkcja Lonely Castle in the Mirror, ekranizacja powieści. Nie wspominam o tym, że kontekst nadany przez twórcę temu seansowi był istotny, dlatego że on wskazał na to, że cała ta opowieść skupia się na problemie z jednej strony dosyć specyficznym dla Japonii, ale problemie, który także widzimy w innych krajach, tylko w nieco odmiennej formie, a mianowicie na depresji wśród nastolatków, która to depresja, szczególnie w Japonii, przyjmuje takie dwie specyficzne formy, czyli po pierwsze niechodzenie do szkoły, co mnie trochę zaskoczyło, no bo nie wiem, w polskich warunkach chodzenie do szkoły no, wydaje się niemożliwe ze względu na w zasadzie przymus edukacji. No a druga rzecz to jest nie tyle specyficzna, co niestety smutna, smutna statystyka, a mianowicie rosnący bardzo mocno odsetek samobójstw wśród młodych ludzi. I Lonely Castle in the Mirror jest filmem, który właśnie skupia się na tym problemie. Poznajemy grupkę młodych dzieciaków, które chodzą do gimnazjum. Nie będę wam tutaj spoilerował, czy to jest jedno gimnazjum jak do końca one się poznają. W każdym razie dowiadujemy się stopniowo z toku fabuły, że wszystkie te dzieciaki właśnie mają problem z depresją, z prześladowaniami w szkole i spotykają się właśnie w tym tytułowym zamku, gdzie przenoszą się w pewien sposób i mają zapowiedziane, że mogą tutaj szukać klucza do pokoju życzeń i jeżeli znajdą ten klucz to jeden z, jedno z dzieci będzie mogło spełnić swoje najskrytsze życzenie. No i to był bardzo interesujący sens, chociażby ze względu na to, że do pewnego momentu wydawało mi się, że wiem odkąd zmierza ta fabuła, że będziemy mieli taką po prostu dosyć klasyczną opowieść o młodych ludziach którzy muszą się dotrzeć w grupie Zaw będą zawierać nowe znajomości, nowe przyjaźnie może narodzi się nawet jakieś tam uczucie no i będziemy mieli mniej lub bardziej słodki happy end na końcu a tutaj twórcy mnie zaskoczyli bo im bliżej końca tym fabuła stawała się gęstsza mieliśmy więcej twistów więcej zaskakujących, nietypowych rozwiązań i to jest bardzo dobre anime, które w nietuzinkowy sposób, właśnie wykorzystując te motywy fantastyczne, mierzy się z bardzo aktualnym japońskim problemem, ale myślę, że to jest dzieło, które będzie rezonowało nie tylko w Japonii, chociażby ze względu na to, że ta specyfika problemów nastolatków no, to nie jest rzecz stricte japońska, tylko tak jak wspomniałem, niestety możemy mieć z nią do czynienia pod każdą szerokością geograficzną, zresztą o czym opowiada sam twórca, który mówi, że pokazując ten film na różnych festiwalach słyszał od widzów, że no, takie rzeczy też się u nich zdarzają, nawet jeżeli nie w tej samej formie. Kiedy wybrałem się na drugi film w ramach tej retrospektywy, znów się zaskoczyłem, ponieważ okazało się, że tym razem Keichihara zekranizował nie książkę, tylko mangę. I to mangę historyczną, poświęconą twórcy japońskiemu, żyjącemu, funkcjonującemu w epoce Edo, niejakiemu Hokusaiowi oraz, jak sam tytuł wskazuje, jego córce. Hokusai to jest postać bardzo znana i bardzo hołubiona w Japonii. Twórca drzeworytów, rysunków, który współpracował także właśnie ze swoją utalentowaną córką. I to było to był chyba dla mnie nawet jeszcze bardziej zaskakujący w odbiorze sens niż ten pierwszy film, dlatego że na początku trochę się skrzywiłem. No mówię, manga historyczna no to nie będzie raczej rzecz dla mnie. To nie będzie coś, co by mnie porwało i zainteresowało, ale okazuje się, że nic bardziej mylnego. Ten film z jednej strony fabułę ma... Cokolwiek błahą, bo my tak naprawdę śledzimy życie rodziny właśnie Hokusai, ojca, głowę, rodu, który jest takim artystą trochę bujającym w obłokach, który właśnie pracuje ze swoją córką, ale z jednej strony jest pasjonatem, z drugiej strony no, przedkłada swoją sztukę nad dobre maniery. Jakieś, jakieś walory biznesowe, że tak powiem, swojej profesji. Śledzimy losy jego córki, która staje się coraz bardziej samoświadomą artystką, ale której gdzieś tam na horyzoncie być może zaczyna majaczyć przystojny kawaler. Widzimy matkę z panny Hokusai oraz jej młodszą, schorowaną, ociemniałą siostrę. Widzimy, stopniowo poznajemy relacje w tej rodzinie, relacje w grupce artystów, ale ten film to jest takie dzieło, które jest błahe teoretycznie w takim zarysie fabularnym, ale dosyć głębokie w tym, co oferuje, dlatego że on, ono w ciekawy sposób prezentuje nam te relacje rodzinne, ale także bardzo szybko staje się filmem o artystach, o sztuce i o takiej formacyjnej roli sztuki, co zresztą jest świetnie ograne w ramach konwencji anime, dlatego że my, będzie dane nam zobaczyć jak sztuka w pewien sposób wpływa na rzeczywistość, ożywa i te sekwencje pod kątem stricte wizualnym, animowanym zrobiły na mnie bardzo duże wrażenie. To jest film z 2015 roku i tu i ówdzie można go obejrzeć, także jeżeli będziecie mieli okazję się z nim zapoznać, to ja bardzo od siebie polecam, bo to jest naprawdę dzieło wyjątkowe. No i sam Kei Chihara okazał się bardzo sympatycznym twórcom. Zresztą to jest jedna z rzeczy, które bym chciał bardzo podkreślić i wyróżnić na plus, jeżeli chodzi o wszystkie seanse animatora, dlatego, że każdy seans miał krótkie wprowadzenie na temat tego, co dostaniemy. Czasem właśnie tak jak w przypadku Kejczego Harry wręcz mieliśmy okazję spotkać się z twórcą ale nawet jeżeli byli, była to ekipa animatora no to potrafiła nadać jakiś tam kontekst i wprowadzić do, do seansu no a wiele tych filmów także było opatrzonych jeszcze Spotkaniem Q&A, także no to jest bardzo dobra rzecz w ramach festiwalu, kiedy możemy z jednej strony obcować z filmem, a z drugiej strony od razu porozmawiać z twórcami, z twórcami o, dowiedzieć się jak oni się zapatrują na swoje dzieło, jakie widzą konteksty, wejść w jakąś rozmowę. No, jest to no duża przyjemność dla mnie jako, jako widza brać udział w tego rodzaju pokazach. Kolejny blok programowy zatytułowany był Panorama i można było obejrzeć w ramach tego bloku pięć tytułów. Pierwszy z nich to Marcel Muszelka w różowych bucikach, czyli tytuł, który sporo namieszał w ostatnich, w ostatnich miesiącach. Atak demonów, czyli animowany horror. Blind Willow Sleeping Woman oraz Mars Express, czyli francuskie science fiction i film White Plastic Sky. Ja trafiłem na dwa pokazy w ramach tego bloku i najpierw wybrałem się na animowany horror autorstwa Erika Powera. Film z 2019 roku, czyli Atak Demonów wiecie, jako miłośnik horrorów nie mogłem przepuścić właśnie temu filmowi, no i okazało się to być bardzo dobry wybór, dlatego, że o ile to nie jest jakieś super odkrywcze w wersji fabularnej dzieło, dlatego, że Eric Power bazuje tutaj na różnego rodzaju dobrze znanych fanom horroru tropach, czyli jesteśmy w małym miasteczku, gdzieś tam na amerykańskim zadupiu, gdzie nagle dochodzi do tytułowego ataku demonu no i grupka przyjaciół musi stawić im czoło i tak jak mówię, no, fabularnie niewiele Was tu zaskoczy, ale to jest jeden z tych tytułów, które są bardzo interesujące po pierwsze na poziomie formalnym, co zaraz rozwinę, a po drugie są ciekawym pokazem pasji twórczej, dlatego że pasja tworzenia z tego filmu wylewa się na każdym kroku i to pasja twórcza, jeżeli chodzi o rodzaj animacji, połączę to zaraz z tą częścią formalną, ale także z pasją do kina grozy do popkultury jako takiej dlatego, że to jest jeden z tych tytułów który gdybym oglądał w domu to pewnie co chwilę bym stopował oglądał czy na ścianie mamy plakat prawdziwego filmu czy to jest jakiś ukłon ze strony twórcy taki uśmiech do fanów i na przykład stworzył on jakiś fikcyjny plakat do włoskiego horroru z lat 70 bo okazało się, że Eric Power jest wielkim fanem kina Mówię, że okazało się, bo też miałem okazję wziąć udział w sesji Q&A z twórcą i okazał się naprawdę fantastycznym gościem, który chwalił właśnie Włoszczyznę z lat 70. chwalił Argento, chwalił Bawę, chwalił Demony i przyznawał się do inspiracji Remake'em Bloba. Okazało się, że jest miłośnikiem Body Horroru, co w tym filmie było bardzo mocno widoczne, bo mieliśmy tutaj bardzo dużo kreatywnych monstrów i prezentowania, transformacji, pewnych, pewnej transgresji wręcz, jeżeli chodzi o modyfikacje ciał. A mówię, że to wszystko jest interesujące także na poziomie formalnym, dlatego że Atak Demonów to jest film stworzony w ramach animacji wycinanek papierowych, takich wycinanek klasycznych 2D. Twórca pokazywał nam jak to wygląda. Polecam spojrzeć na jego Twittera albo Instagrama, gdzie on prezentuje swoje prace. Pokazywał nam bodajże talerz z posiłkiem z dinera, gdzie widać było jak właśnie wycinał różnego rodzaju elementy pożywienia. I wiecie, to jest bardzo ciekawa rzecz, bo to nie jest często spotykana technika. I oczywiście można się trochę zrzymać, że wybór takiej, a nie innej animacji wpływa na pewną, nie wiem, dynamikę jeżeli chodzi o te postaci i przede wszystkim na sposób portretowania emocji na, na ich twarzach no co jest oczywiste no, papierowe wycinanki nie są w stanie pewnie aż tak dobrze przekazywać emocji jak klasyczna kreska ale to naprawdę robi świetne wrażenie i zestawione właśnie z takim popisem kreatywności popisem sensownego i ciekawego, interesującego pomysłowania, pomysłowego wykorzystania korzystania kolorystyki, dało nam bardzo fajny seans. A co więcej, ja byłem na pokazie w kinie, a Atak Demonów był prezentowany także w ramach pokazów w starym korycie Warty, czyli w ramach kina plenerowego. No i nie mam żadnej najmniejszej wątpliwości, że oglądanie tego filmu przy jakimś zimnym napoju w znajomych, to na pewno byłaby jeszcze większa przyjemność. I drugi film, na który się wybrałem w ramach właśnie sekcji Panorama to Marcel Muszelka w różowych bucikach Dina Fleischer'a Kampa czyli tytuł, o którym zrobiło się bardzo głośno także przy okazji Oscarowej nominacji. Ja... Powiem otwarcie, że byłem nieco sceptyczny czy ostrożny, bo do końca nie wiedziałem czego się spodziewać, a no wiecie jak jest często z takimi hajpowanymi tytułami. Można się na nich sparzyć, ale okazało się, że moje obawy były kompletnie niezasadne, a sam film to jest naprawdę przesympatyczna, ciepła i mądra opowieść o tytułowym Marcelu Muszelce, ale także o interakcjach takich rodzinnych, o funkcjonowaniu w społeczeństwie, w grupie. I tak jak mówię, to znów jest film, który jest z jednej strony mądry i, i taki powiedziałbym wręcz głęboki, ale z drugiej strony jest świeży i zabawny, bo tutaj twórcy zaprezentowali nam naprawdę momentami fantastyczne poczucie humoru i cała sala zanosiła się śmiechem. Tutaj ten film jest też ciekawy od tej strony stricte formalnej, bo mamy tutaj do czynienia z łączeniem klasycznego filmu aktorskiego. Widzimy zresztą na ekranie samego twórcę, ale także właśnie animację tych figurek, taką animację ala la poklatkową Marcego Muszelki, jego przyjaciół, jego świata. I to się sprawdza bardzo dobrze, tym bardziej, że Dean Fleischer-Camp wybrał sobie jeszcze ciekawą formułę na swój film, dlatego że całość jest prezentowana jako taki dokument. Jako, to, to w zasadzie jest mockumentary, czyli taki, wiecie, fejkowy dokument, gdzie no, któregoś razu twórca trafia przypadkowo w swoim domu na tytułowego Marcela no i decyduje się nakręcić o nim film, który staje się jak łatwo można przewidzieć wiralem, no i niesie za sobą szereg różnych konsekwencji i tak jak mówię to jest rzecz bardzo interesująca formalnie, bardzo dobrze zrealizowana bardzo zabawna, naprawdę tutaj taki monolog Marcela na temat tego, że niektórzy używają słowa pokój na zasadzie takim wiecie pokój bracie albo jak to miski różnego rodzaju mówią o tym, jak to chciałyby najbardziej pokoju na świecie i, i to, jak to komentuje Marcel, to ja byłem dosłownie spłakany, ale ta, tak jak mówię, to jest rzecz, która jest lekka niczym piórko, bardzo często, ale w trakcie seansu no, okazuje się, że tutaj ten temat, który jest gdzieś w tle, jest i ciekawy, i interesująco podany, z dużym wyczuciem, także no, kolejny udany sens Trzecim blokiem i tutaj ja trochę pomieszam pewne segmenty to był blok Animator dla dzieci, dlatego, że z jednej strony mieliśmy kilka filmów skierowanych stricte dla młodego widza i były to między innymi Tintina, Valentina oraz W naturze i inne krótkie animacje, i mówię, że pomieszam tutaj ten segment dlatego, że także można było oglądać seriale animowane w ramach konkursu animowanych seriali dla dzieci. I ja pozwoliłem sobie to zebrać w taki blog, dlatego że ja wybrałem się na te seanse ze swoimi dzieciakami i mogłem zobaczyć właśnie jak no, docelowy target reaguje na to, co animator dzieciakom przygotował. I nie zaskoczę Was, to znów były bardzo interesujące seans. Valentina, czyli ten pełnometrażowy film animowany, hiszpański, świeżutki z 2022 roku, to była opowieść... Muzyczna z dużą ilością piosenek o tytułowej Valentinie, dziewczynce z zespołem Downa, która chciałaby zostać artystką cyrkową, jakby dawać pokazy na trapezie, dziewczynce, która jest bardzo zżyta ze swoją babcią, która w pewnym momencie znika, a Valentina musi się z tym w pewien sposób pogodzić no i rusza w taką podróż przez świat wyobraźni, która no, będzie doprowadzała nas do pewnego finału, do pewnej konkluzji I, i trochę oddając głos moim dzieciakom, okazał się być to film bardzo fajny i sympatyczny, ale także mądry, który no, był taką rzeczą pod rozmowę z dzieckiem, pod przemyślenie, bo okazało się, że cała historia jest no, interesująca i taka powiedziałbym trochę cięższa w tonacji niż by się mogło to początkowo wydawać, szczególnie patrząc, że mamy do czynienia z muzycznym filmem animowanym i, i tak, i to był fajny sens właśnie do porozmawiania o pewnych sprawach z y, y, dzieciakami, a całości dodawa smaku to, że w związku z tym, że pokaz był w języku oryginalnym, czyli hiszpańskim, można było ten film oglądać z angielskimi napisami, a młodżociana widownia w kinie Muza była raczona pokazem z lektorem na żywo. I dzieciaki to też przeżywały, że, że pan czytał jakby na bieżąco. Bardzo fajne, fajna sprawa. Wybrałem się z nimi później właśnie na ten pokaz setu animowanych seriali, takich zestawów konkursowych w ramach konkursów filmów krótkometrażowych. Na animatorze było kilka, ja o jeszcze jednym z nich zaraz opowiem i też odsyłając Was do animatora, online też padnie kilka zdań, ale o tym za chwilę nie uprzedzajmy faktów. W ramach tego zestawu dane nam było obejrzeć 10 odcinków różnego rodzaju króciutkich seriali animowanych no i to była bardzo ciekawa taka historia rodem z antologii, dlatego, że dostaliśmy bardzo różne w formie, w wykonaniu, w tematyce, w nawet w grupie docelowej i dzieciaków shorty i moje dzieciaki ogólnie, przyznam się szczerze, zresztą tak jak ja, były zachwycone, bardzo żywo reagowały na te poszczególne odcinki. Nie wszystko im się podobało tak samo, co nie jest zaskakujące, ale na kilku tych shortach usłyszałem od nich, że coś jest 40 na 10, a to już jest najlepsza możliwa rekomendacja dla części z tych seriali. Tutaj też ucieszyły się dzieciaki i ja, ja Takoż, że e, także w ramach tego zestawu można było obejrzeć pierwszy odcinek animowanej Bajki na Krańcu świata, czyli serialu na podstawie komiksu Marcina Podolca, który zresztą był e, jednym z gości animatora i bodajże prowadził e, swój autorski masterclass, także no, uważam, że tego rodzaju zestawy właśnie skierowane także dla młodszej widowni, trochę uczące dzieciaki odbioru kinowego animacji krótkiej formy, to jest też fantastyczna sprawa i bardzo dobry pomysł na ubogacenie festiwalu no, skierowanego jednak głównie dla, do starszych odbiorców. No i przechodząc do innego rodzaju shortów, tak jak wspomniałem no animator to jest nie tylko festiwal, ale to jest także rzecz stojąca konkursami i tych konkursów tutaj mamy kilka. Mieliśmy międzynarodowy konkurs filmów pełnometrażowych, polskich filmów animowanych. Międzynarodowy konkurs filmów krótkometrażowych oraz Międzynarodowy konkurs animowanych seriali, czyli ten zestaw, o którym mówiłem Wam przed chwilą. No i tutaj mamy, mieliśmy do obejrzenia bardzo różne zestawy filmów animowanych, które predestynowały do konkursu, a także można było zobaczyć zestawy shortów w ramach hasła tegorocznego programowego animatora, czyli Poszukiwanie siebie, jak to Adriana Prodeus powiedziała, zapowiadając zestaw, na którym ja byłem, właśnie skoncentrowany w oku hasła programowego. No, festiwal się zmienia, festiwal niejako szuka siebie i zdecydowano się właśnie przeprowadzić open call, nabór krótkich filmów w ramach takiej selekcji takiego zestawu, właśnie takiego hasła programowego. No i to jest rzecz dla mnie też interesująca, bo tak jak ja oglądam trochę filmów krótkometrażowych to na pewno nie tyle, ile bym chciał i jako fan różnego rodzaju antologii uważam, że tego rodzaju obcowanie właśnie z taką selekcją filmów krótkometrażowych w ramach festiwalu to jest coś, co sprawdza się wyśmienicie, bo tak jak łatwo możecie się widzieć nie wszystkie filmy Podobały mi się tak samo, łącznie w zestawie, który ja widziałem było ich aż 16, ale część z nich to były naprawdę bardzo dobre produkcje, a co więcej animator zrobił bardzo fajną rzecz, zdecydował się na, jak ja to się śmiałem w duchu, pewien cross-sell z Muzeum Narodowym w Poznaniu gdzie mamy w tej chwili wystawę znanego japońskiego designera Keniego Hary i w ramach właśnie tego setu poszukiwania siebie można było zobaczyć także kilka filmów animowanych tego twórcy, a pozostałe filmy, wiecie, one były znów bardzo różnorodne formalnie. Mieliśmy animację taką bardziej plastelinową, powiedziałbym, animację komputerową, animację bardziej klasyczną. Mieliśmy filmy, które łączyły elementy aktorskie z technikami animowanymi mieliśmy rzeczy stricte fabularne albo jakieś humorystyczne, no szorciki, mieliśmy filmy, które flirtowały z horrorem czy body horrorem, a mieliśmy filmy zaangażowane społecznie, czy chociażby ostatni w zestawie film autobiograficzny Candy Google, także bardzo różnorodny zestaw i no to była dla mnie też bardzo duża przyjemność i interesujące doświadczenie obcować właśnie z tego rodzaju podejściem do prezentowania filmów na festiwal. No i jeżeli chodzi o te sekcje stricte filmowe, to by było na tyle. Oceniając cały ten segment długi całościowo, było wyśmienicie, ale to podsumuję jeszcze sobie na koniec opowiadając o całym serialu ale ja chciałem też obejrzeć coś co miało miejsce w ramach wydarzeń w pawilonie czy w klubie festiwalowym, gdzie mieliśmy wieczorami różnego rodzaju wydarzenia towarzyszące wydarzenia spotkania na żywo, mniej lub bardziej humorystyczne albo tematyczne i wybrałem się na Wydarzenie wokół gier wideo, bo mieliśmy jeden cały dzień poświęcony właśnie elektronicznej rozrywce. Mieliśmy w ramach tego dnia dyskusję o projektowaniu gier wideo z uwzględnieniem chociażby dostępności. Mieliśmy prelekcję, na którą ja trafiłem o, literatu o tym jak literatura kształtuje świat gier. W końcu spotkanie z Bartoszem Sztyborem, czyli twórcą komiksowym oraz między innymi twórcą odpowiadającym za animację Cyberpunk runners a na końcu tego dnia było wspólne granie w asda Falls, czy jedną z Gier w stylu nie wiem, Until down czyli gier, gdzie to my sterujemy w zasadzie trochę, jak to ludzie się czasem śmieją, takim filmem. I można było wspólnie z całą salą podejmować decyzje. No i cóż, ja trafiłem na ten jeden wykład, jak literatura kształtuje świat, za który odpowiadali Łukasz Szałankiewicz oraz Piotr Maciantowicz. I y, ta prelekcja miała opóźnienie y, po tym, jak chyba dyskusja wcześniejsza y, o projektowaniu wywołała niemałe kontrowersje. Nie wiem, co do końca się zadziało, ale y, wszyscy ze sceny przepraszali za zaistniałą sytuację, więc musiało być ostro. Y, I tak jak y, jakby formuła tego wydarzenia bardzo mi się podobała, tak tutaj miałem jeden, jedyny zgrzyt na całej imprezie, dlatego że y, to ta prezentacja y, okazała się być moim zdaniem mocno dyskusyjna, delikatnie rzecz ujmując, dlatego że twórcy, y, no, stawiając y, tutaj na temat taki, czyli literatura, a gry wideo, no, podeszli do niej w dosyć dziwny, powiedziałbym, sposób, bo najpierw prezentowali... Różnego rodzaju gry, które jakoby inspirują się literaturą, i tutaj mieliśmy takie przykłady jak, nie wiem, Alicja w krainie czarów, czyli Maggi Alice, czy chociażby, nie wiem, Binding of Isaac, inspirowane Biblią. Ale samo to, że tutaj tak referowano tak dalekie strzały, to niby jeszcze nie przeszkadzało, ale. Uważam, że tutaj panowie, którzy zajmują się zawodowo grami i wykładają także o grach, trochę popłynęli w swoich tezach, bo między innymi padła teza o tym, że to gry wideo dużo lepiej niż filmy, sprawdzają się jako adaptacje literatury, ze względu na to, że filmy nie są w stanie zaprezentować nam epickości, na ekranie epickiej skali wydarzeń, a poza tym no przecież mamy niewiele filmów dobrych na podstawie literatury i obie te tezy są tak bardzo nie do obrony, w mojej opinii że ja się aż za głowę złapałem coś tu to, to padło ze sceny no ale no cóż to był jeden jedyny zgrzycik niemniej uważam, że wprowadzenie właśnie tego rodzaju bloku, czyli bloku poświęconego elektronicznej rozrywce która jednak no ma dużo wspólnego z animacją, to jest ciekawe posunięcie i ja bym widział na pewno to, żeby była to sekcja rozwijana, czy to właśnie znów przez spotkania z twórcami, czy przez różnego rodzaju wydarzenia towarzyszące i tak przechodząc do pewnego podsumowania ja zacznę jeszcze od rzeczy, od której ja zacząłem cały festiwal, a która jeszcze trwa stacjonarnie, dlatego, że w ramach także rzeczy, które wokół animatora się dzieją w poznańskim fotoplastykonie mamy dostępną wystawę Fungae, czyli wystawę z kadrami z komiksu Tomasza Leśniaka i Wojciecha Wawszczyka. I na otwarcie festiwalu pierwszego dnia ja udałem się na spotkanie, na którym był właśnie Wojtek Wawszczyk, była Adriana Prodeus oraz był główno dowodzący kultury Gniewu Szymon Holtzman. I całe spotkanie było ciekawym otwarciem właśnie festiwalu i wprowadzeniem pod wystawę. Jeżeli o Funkei nie słyszeliście, to jest nowiutki komiks Kultury Gniewu, wydany w tym roku, który z jednej strony spotkał się z bardzo takim pozytywnym przyjęciem, no ale też nazwiska twórców no elektryzowały komiksowo od, samych, od samego początku, jak tylko ten tytuł był zapowiedziany, ale także spotkał się z odbiorem takim, powiedziałbym, mieszanym, co sami twórcy i wydawca przyzna, przyznali w kontekście właśnie tego, że sporo ludzi narzeka, że ten komiks czyta się nieco jak taki storyboard yy, i bardziej jak, ogląda się go jak film animowany niż czyta się go jako komiks i to yy, była rzecz, z którą trochę i Szymon Holzman i Wojtek Wawszczyk dyskutowali ciekawe spotkanie i wydaje mi się, że fajny wgląd właśnie i w sam proces wydawniczy, w sam proces twórczy rzecz, która mnie osobiście zachęciła do komiksu, a sama wystawa w Wotoplastykonie Poznańskim tylko i wyłącznie jeszcze to moje zainteresowanie podkręciła jeżeli nie wiecie czym jest fotoplastyką to jest takie oldschoolowe urządzenie gdzie przez okulary ogląda się pokaz taki ala slajdów i który ze względu na specyficzną formę fotografii ogląda się niczym taką fotografię 3D i wybór Fungae jako komiksu, który właśnie w ramach takiej wystawy był prezentowany było moim zdaniem strzałem absolutnie w dziesiątkę dlatego, że Rysunki leśniaka one mają y, przez y, tematykę komiksu, czyli podróż przez taką y, opanowaną, nie wiem, jakimś grzybnią y, świat, i walkę z różnego rodzaju owadami i przeciwnościami losu. Y, no, bardzo wręcz taką namacalną fakturę, to 3D aż się wylewało tutaj z okularów do widza i ja no, czułem po prostu, nie wiem, gorące lepkość tego obrazu. Bardzo fajna rzecz, wystawa jeszcze trwa do początków lipca, także jeżeli będziecie mieli okazję stawić się w fotoplastykonie, będziecie w Poznaniu przy jakiejś okazji, to serdecznie Wam tę wystawę polecam i choć pewnie powinienem wam tutaj opowiedzieć jeszcze o nagrodzonych w ramach konkursów, ja ten aspekt pominę, bo y, niestety tak jak to często bywa, myślę, że y, do tych filmów dostępu nie będziecie mieli, ja też y, nagrodzonych filmów akurat nie widziałem nazwiska nic wam nie powiedzą odeślę was tutaj do strony y, festiwalowej, a ja y, postaram się krótko swoje wrażenia po animatorze podsumować i powiem tak, ja w tej imprezie biorę udział od kilku lat w różnej skali ze względu właśnie na tą naszą współpracę prasową w tym roku udało mi się wziąć udział, tak jak słyszeliście, w no, całkiem pokażnej liczbie seansów. I to było dla mnie e, ciekawe doświadczenie, e, choć nie ukrywam, że męczące, bo e, jakkolwiek wydaje się na pewno każdemu fanowi e, i fance kina e, interesujące e, e, tak intensywnie brać udział w festiwalu, no to e, branie udziału w e, dwóch, trzech pokazach dziennie to naprawdę w którymś momencie Zaczyna już fizycznie męczyć. Natomiast to jest takie zmęczenie, jak ja to mówię pozytywne, czasem jak po wysiłku fizycznym. Dlatego, że animator, tak jak zresztą widziałem to po wcześniejszych edycjach, w których brałem udział, oferuje nam coś, co jest dosyć niespotykane nawet jak na rynek festiwalowy w Polsce, dlatego że ze względu na skupienie całości tej imprezy na filmie animowanym, często mamy do czynienia okazję, tutaj, czy mamy tutaj okazję obejrzeć filmy, które naprawdę gdzie indziej nie będą dostępne albo mają bardzo ograniczoną dystrybucję mamy także ukierunkowanie na dużą ilość filmów krótkometrażowych co też jest dosyć specyficzne i, i tych filmów też nigdzie indziej nie będzie wam dane pewnie zobaczyć, a jest to impreza organizacyjnie w mojej ocenie na bardzo wysokim poziomie ja bardzo doceniam takie teoretycznie drobne rzeczy, które przy okazji tej imprezy miały miejsce, czyli wiecie, te wszystkie wprowadzenia i sesje Q&A, spotkania z autorami, z twórcami, otwartość jakby całej ekipy na rozmowę, czy to właśnie z widzami, czy, czy z prasą, czy, czy z gośćmi. No, dobre pomyślanie, pomyślenie, z, takie strategiczne całego tego festiwalu, gdzie tak naprawdę pomimo tego, że byliśmy rozrzuceni po różnych lokalizacjach, to wszystko było od siebie w odstępie kilku minut i dawało możliwość łatwego poruszania się po całym terenie festiwalu. To, że znaczna część seansów była dostępna kilkukrotnie. Jeżeli coś nas interesowało i przegapiliśmy, to można było sobie zobaczyć Dany film w innym terminie. Dostępność tego kina w ramach pokazów plenerowych. No, widać, że tutaj Estrada Poznańska, która jest organizatorem tego festiwalu, no, robi już entom edycję tego festiwalu. Nauczyła się bardzo dużo. Ma na to pomysł i po prostu umie tak dużą imprezę dobrze zorganizować. A dla mnie Osobiście było to naprawdę interesujące doświadczenie i ciekawa przygoda i mogę Wam w ramach ciekawostki przekazać śmiechostkę czy dwie śmiechostki, dlatego że tak jak mówiłem ja codziennie pisałem na Twitterze i na Facebooku też relacje takie tekstowe z tego co oglądam i przy okazji e, tych, tej retrospektywy Kichigo Hary, w którymś momencie e, budzę się rano i widzę, że m, jacyś Japończycy udostępnili m, m, mojego tweeta i rozgorzała pod tym tweetem dyskusja. Dzięki e, tłumaczeniu tweetów e, i Google Translate e, dowiedziałem się m, m, o co chodzi. Ja tam wrzuciłem zdjęcie właśnie z samym reżyserem, z samym twórcą i Japończycy z jednej strony właśnie komentowali, że, że m, twórca jest na takim festiwalu w Polsce i tak dalej, ale że chyba frekwencja nie jest za duża. Dzięki Google Translate odpisałem im po japońsku, dorzucając zdjęcia z już z pełną salą z końcówki pokazu, żeby się nie niepokoili, bo sam film i sam twórca byli bardzo dobrze przyjęci w Polsce, za co dostałem też podziękowania dla odmiany po polsku i bardzo mnie to bawiło, że gdzieś tam animator jak widać był dostrzeżony także i był śledzony właśnie w dalekiej Japonii, a obecne rozwiązania technologiczne pozwoliły nam się tutaj dogadać pomimo tego, że nie mówimy w swoich ojczystych językach. Także tak, fajnie, nie dość, że spotkałem się z samym twórcą, z Kei Harom, Harą, to jeszcze tutaj podyskutowałem z Japończykami i także udało mi się zamienić kilka zdań właśnie z Ericem Powerem, nie tylko w ramach ale także później na Twitterze i no, tylko się potwierdziło, jak fantastycznym gościem jest, jest to twórca i widać jednak, że ci ludzie uprawiający kino niezależne, no, oni chłoną też i żyją też dla takich imprez i, i dla spotkań z ludźmi, z widzami z całego świata. Bardzo, bardzo dobra impreza, która tak jak mówię, no, z mojej perspektywy i mam nadzieję, że z Waszej, bo mam nadzieję, że pójdzie ten podcast prawie, że w wersji na żywo, zakończyła się wczoraj, czyli w niedzielę ale już dzisiaj y, ruszył animator w wersji online y, którą to y, wersję festiwalu także Wam polecam dlatego, że mamy tutaj bardzo dużo dobra, bo w ramach wersji online będzie można zobaczyć 6 setów filmów krótkometrażowych z międzynarodowego konkursu filmów krótkometrażowych y, dwa zestawy międzynarodowego konkursu animowanych seriali dwa filmy pełnometrażowe czyli Quantum Cowboys oraz Four Souls of Coyote z międzynarodowego konkursu filmów pełnometrażowych wszystkie sety z konkursu polskich filmów animowanych oraz dwa sety krótkometrażówek z tej głównej sekcji programowej z hasła, związanej z hasłem programowym poszukiwanie siebie także bardzo, bardzo dużo dobrego do oglądania jeżeli z jakichś względów nie mieliście okazji zawitać do Poznania albo nie dane Wam było czegoś jeszcze obejrzeć, no to macie okazję to nadrobić w ramach festiwalu online, który trwa do 30 czerwca włącznie. No i polecam. Myślę, że warto wspierać tego rodzaju imprezy. I Jeżeli lubicie kino animowane, jeżeli lubicie nietuzinkowe kino, to jest to coś dla Was. No ja dziękuję za to, że mnie wysłuchaliście. Dziękuję tutaj organizatorom, że dane mi było wziąć udział w tak świetnej imprezie. No i mam nadzieję, że do zobaczenia za rok. Do usłyszenia. Cześć. You it, man. Game over, man. It's game over.